koleżką, który takuje mury pełną kultury widzę właśnie tak chcesz mało dajmy <grym> /daj znać dajmy jakieś znać chcę widzieć nie wiem, nie Inny beat, inny. Another beat. Ten beat kręci mnie w nosie. Chciałem przez to powiedzieć, że nie ja kręcę nosem na ten bit tylko ten beat kręci mi w nosie. Żeby sobie beatbox nie na pogłosie. Aha, okay. Całkowita pustka w głowie. To całkowita pustka ciśnie się na usta Nie jest teraz za piętnaście szósta A już dawno jest po dwunastej właśnie tak, to studio ciasne, w którym siedzę i nie próżnuję luję Zobaczcie jak tutaj ja się kreuję teraz. MAGIK, nie masz frajera przed sobą jestem tutaj. <tryk> Traktuję z buta wszystkich, którzy mają coś przeciwko Za to spalę jointa i wybije piwko Właśnie tak, oka, teraz ja jestem w skrótkich włosach, a nie w lokach, wściekły właśnie tak. <tryk> Jak rak, kąsam i szczypię, <gry> jak mucha, właśnie tak, cc, właśnie tak, wiesz o czym gadam? Mm. Nie spadam, nie siadam, teraz się powtarzam, to się zdarza, kiedy wchodzi się do ślepego w korytarza, i stylując można się przejęzyczyć, ale to nie ma znaczenia, ważne żeby było flow i zabawy kupa, tak to moja trupa, wfka nie w postaci trupa, czyli nie boszczyka. Teraz słuchasz magika. Coś mnie szczyka, coś mnie drapie, gapie. Patrzcie teraz, jak to się robi tu. Hmm, wiesz o czym gadam, bo teraz znów Jestem tutaj prosto ze snów, koszmarów Jak Freddy Krueger, to podejście drugie A to już jest wrotka, a zwrotka Freestyle to wywrotka, wiesz o czym gadam To jak sto kropka, piękne na łące I pachnące latem, wiesz o czym gadam Jestem tutaj razem z Fokusem bratem Wiesz, tak, to było oka <śmiech> To było e, witem <śmiech> Ósmy, rozumiecie, 2000. dwa Rachim gra w kurki, szkoda, że go nie ciągnie do rurki z tej strony. Widzę, co mi chodzi załączone mikrofony. Właśnie tak jestem nawiedzony. Jestem Twoje... nawiedzony.